Siema słuchacze, tu Wojciech Skoczek, witam was w kolejnym, po długiej przerwie, odcinku powiewu Świeżości. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem, ale złożyły się na to problemy czasowe, zdrowotne i sprzętowe, czyli wszystko to, na co nie mam wpływu. Ale cóż, ważne, że wróciłem z kolejną dawką nadchodzących premier i nową oprawą muzyczną. Zaczynamy! Tradycyjnie zacznę od książek. Na pierwszy ogień pójdzie biografia czterokrotnego mistrza NBA, trzykrotnie uznanego za najbardziej wartościowego gracza. Jego statystyki, które zawierają 28 596 zdobytych punktów, 13 099 przejęć, 3026 asyst, 2732 bloki, i 15 występów w meczu gwiazd są równie spektakularne jak sam on. Kogo mam na myśli? Wielcy fani koszykówki na pewno domyślą się, że chodzi o Shakira Onila, którego biografia wchodzi na polski rynek w tę środę pod tytułem Szak bez cenzury. W książce tej Szak nie skupia się jednak na koszykówce, ale na sporej ilości swoich pozasportowych działań, takich jak nagranie pięciu albumów rapowych, służbę w policji czy robienie doktoratu. Szak niczego nie cenzurując w tej książce obnaża siebie i NBA. Kolejną książką, również wychodzącą w środę, a którą myślę warto wam przedstawić, jest opowieść Bera Grylsa, Bezlitosny Ocean. Historia wyprawy otwartą łodzią przez lodowate wody północnego Atlantyku. Znany z pożerania wszelkich form życia w poszukiwaniu białka Bear Grylls, wraz z pięcioma kolegami, starannie przygotował pierwszą w świecie próbę pokonania północnego Atlantyku w otwartej łodzi typu RIB bez pomocy z zewnątrz. Wyruszając z północnego wybrzeża Kanady, skierował się na osławione Morze Labradorskie, zmierzając wśród gór lodowych na Grenlandię. Jak minęła podróż? Czy łatwo było dotrzeć tam, gdzie zamierzali? Tego dowiecie się jedynie przeczytawszy tę książkę. Zapewne większości moich słuchaczy nazwiska Żana Żaka Sempego oraz Renego Gościnnego kojarzyć się będą nieomylnie z postacią Mikołajka. Mam dla was dobrą wiadomość. 3 października dwójka tych wybitnych pisarzy prezentować będzie dwie nowe książki opisujące perypetie naszego małego bohatera. Będą one nosiły tytuły Nowe przygody Mikołajka – kolejna porcja oraz nieznane przygody Mikołajka. Przy czym zaznaczyć trzeba, że ta druga będzie również ilustrowana kolorowymi rysunkami przedstawiającymi zarówno Mikołajka, jak i jego paczkę kumpli, których za każdym razem przedstawia, nie pamiętając, że zrobił to już wcześniej. Obie książki wyda nam już bardzo dobrze znane z przygód Mikołajka, wydawnictwo Znak. Dosyć już o książkach. Czas przejść do filmów. Pierwszym filmem, o którym chcę wam opowiedzieć jest Kronika Opętania, wychodzący 5 października horror reżyserii Hansa Oula Borndal. Opowiadać ma on o młodej dziewczynie imieniu M, w którą wcieli się niezbyt znana aktorka Natasha Kalis, która na wyprzedaży kupuje antyczną skrzynkę. Sprawa się komplikuje, kiedy rodzice dziewczyny zauważają, że skrzynka powoli staje się obsesją ich córki zwracają się do lekarzy i duchownych w poszukiwaniu pomocy. Lecz kiedy okazuje się, że ciało M zostało opętane przez Dybuka, złośliwego ducha zmarłej osoby, ich koszmar dopiero się rozpoczyna. Kolejnym filmem wychodzącym 5 października będzie sequel Uprowadzonej, Uprowadzona 2. Film, w którym Liam Nilsson wciela się w byłego agenta CIA, Briana Millsa. Który dopiero co odzyskawszy córkę z rąk albańskich porywaczy Znowu pakuje się w kłopoty Otóż podczas rodzinnych wakacji w Istanbule On i jego żona Kim Zostają porwani przez ojca Jednego z zabitych w ostatniej części bałkańskich zbirów Mają jednak tyle szczęścia, że ich córka nadal pozostaje na wolności I zrobi wszystko, aby uratować swoich rodziców Ciekawostką jest, że po nakręceniu tego filmu Liam Neeson oficjalnie stwierdził, że nie wyobraża sobie kręcenia trzeciej części. Jeszcze jednym filmem wychodzącym tego samego dnia, zatem 5 października, jest Szybki Cash. Szwedzki thriller reżyserii Daniela Espinosa. Opowiada on o historii trzech ludzi. Johanna J.V. Westlanda, który prowadzi podwójne życie. Raz jest pilnym studentem, a raz przestępcą, podejmującym najważniejsze decyzje. Drugą postacią jest Jorge czujący na swoich plecach oddech zarówno policji, jak i mafii, której się naraził. Ma on jednak plan, jak wydostać się z tej niezbyt przyjemnej sytuacji. Zamierza ukraść spory ładunek narkotyków i dzięki niemu zniknąć. Trzecim bohaterem jest Mardo, wysłany przez mafię zabójca, który jest o krok od wykonania wyroku na Jorgę, lecz los krzyżuje jego plany. W ostatecznym rozrachunku dochodzi do tego, że los tych dwóch ludzi będzie spoczywał w rękach niedoświadczonego studenta. Ostatnim filmem, o którym dzisiaj powiem, również wychodzącym 5 października, będzie najbardziej allenowska z komedii, w których wystąpił Woody Allen, Paryż, Manhattan. Nasz niezawodny Allen tym razem doradza kobiecie poszukującej idealnego mężczyzny, niekoniecznie wysokiego bruneta, o imieniu Alice. Dzięki niemu zrozumie, że prawdziwa miłość istnieje, ale nie będzie czekać wiecznie. Co z tego wyniknie? Cóż, dowiemy się dopiero 5 października. Teraz przejdę do gier. Jeżeli chodzi o gry, to w nadchodzącym tygodniu będzie się z czego cieszyć. Posiadacze PlayStation 3 i Xboxa 360 od wtorku będą mogli się cieszyć szóstą częścią znanej na całym świecie serii gier Resident Evil. Producenci twierdzą, że będzie to najbardziej przerażające przeżycie tego roku. Zobaczymy. Teraz czas na tytuł, który osobiście najbardziej mnie cieszy. Otóż Studio Paradox Interactive, twórcy serii gier Europa Universalis, Mountain Blade, Mountain Blade Warband oraz Crusader Kings we wtorek wypuszczą nową grę, War of the Roses. Jeżeli ogarniacie język angielski i chociaż trochę ogarniacie historię tego kraju, zapewne po tytule domyślicie się, że akcja gry umieszczona będzie w 15 wiecznej Anglii. Nasz bohater będzie mógł opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu, będzie można zatem wybierać pomiędzy rodami Yorków i Lancasterów. Co ciekawe, producent obiecał, że zarówno lokacje, jak i ekwipunek, w który będziemy mogli wyposażyć naszą postać, nie będzie odbiegał od naukowych publikacji dotyczących tamtego okresu w Anglii. Jeżeli zaś system walki będzie podobny do tego znanego nam z serii Mountain Blade, myślę, że sam sięgnę po ten tytuł. Kolejną ciekawą zapowiadającą się grą jest R.A.W., czyli Realms of Ancient War. Inspirowane serią Diablo RPG akcji, studia Wizard Box. znanego z dosyć dobrze ocenianej przygodówki Grey Matter. Co jeszcze można powiedzieć o grze inspirowanej serią Diablo? Głównym jej założeniem będzie eksplorowanie nowych lokacji i wybijanie hord nowych wrogów za pomocą wydropionych itemków. Ale niektórym daje to satysfakcję. Gra swoją premierę światową będzie miała 4, a w Polsce 11 października. Wszystkim, którzy zdecydują się na jej zakup, życzę miłej gry. Jeżeli chodzi o muzykę, to dzisiaj na rynek europejski, w tym nasz, wpuszczony zostanie nowy album zespołu Muse, The Second Law, zawierający 13 nowych utworów. Osobiście nigdy głębiej nie wsłuchiwałem się w ich muzykę, aczkolwiek utwór Uprising, który pewnego dnia zobaczyłem na Vivie, całkiem mi się spodobał. Kolejną płytą, która wychodzi w poniedziałek, a zainteresowała mnie głównie dzięki niecodziennej okładce, jest album zespołu Frightened Rabbit, State Hospital. Przejdźmy teraz do polskiej muzyki. Wytwórnia Universal we wtorek wypuści nowy dwupłytowy album zespołu Lady Punk pod tytułem Symfonicznie. Na płytach znajdzie się koncertowe wykonanie piosenek z Gdańska i Katowic przy akompaniamencie Orkiestry Symfoników Gdańskich. Kolejnym albumem wychodzącym w środę jest płyta Marii Peszek pod tytułem Jezus Maria Peszek. W wywiadzie dla Radia Trójki artystka przyznała, że jest to najbardziej przejmujący i osobisty album w całej jej karierze. Ze względu na kilka fragmentów tekstów, których przytaczał tutaj nie będę z wiadomych powodów, część społeczeństwa może uznać płytę za obraźliwą. Nie polecam zatem zakupu tej płyty ludziom, którzy wszystko biorą zbyt bardzo do siebie. Ostatnią płytą, o której dzisiaj powiem, jest Remachined, a tribute to Deep Purple Machine Head, czyli nagrany przez wielu znanych metalowych i rockowych artystów hold dla zespołu Deep Purple. Znajdą się tam utwory m.in. Metaliki, The Iron Maiden, Black Label Society czy The Flaming Clips. To tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim słuchaczom miłego dnia i do usłyszenia!